Mocny gest. Sądzę, że to dzisiaj przejdzie. Nie widzę podstaw, żeby tak się nie stało. Wszystkie kluby to poparły. No, Ale o... przejdzie z, przez Sejm i Senat, czy podpisze prezydent taką no, ustawę? Sądzę, że podpisze, bo zwykle jest tak, że on nie podpisuje tych rzeczy, które krytykuje PiS. A... Czy zdąży przed wylotem do Stanów Zjednoczonych to na nie konferencję jest chyba, SIPAC, czyli to nie jest chyba trudne technicznie? to dzisiaj może chyba... Senat też będzie chyba obradował. Dzisiaj, dzisiaj no, to nie jest chyba problem nie z no dokładnego kalendarza prezydenta. Natomiast dobrze wiemy, że oprócz tej tarczy krytyczne jest to, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. No właśnie, czy to, że rząd wprowadza tarczę paliwową, to znaczy, że Donald Tusk uważa, że wojna w Iranie, premier Donald Tusk uważa, że wojna w Iranie nie skończy się szybko? Premier Donald Tusk zapewne, uznaliśmy wszyscy, że ten wzrost cen jest na tyle bolesny i uderzający w konsumenta i w gospodarkę, że trzeba zainterweniować. Takie interwencje mają sens, jeżeli są tymczasowe. No i oczywiście, jak mnie pani spyta, kiedy się skończy bo W Iranie możemy dywagować, nie mamy takiej wiedzy. Wygląda na to, że gospodarka światowa, zamieszanie na ropy, wyprzedaże na Wall Street, to wszystko wymusza na Donaldzie, Trumpie jakieś wyjście z twarzą, z niezręcznej sytuacji, w jakiej się znalazł, no bo musi jakoś ogłosić sukces, a słyszymy, że Pakistan negocjuje pomiędzy, czy pośredniczy w negocjacjach pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy jest coś na rzeczy, próbują się jakoś dogadać i to by wskazywało raczej na to, że ta wojna ma, ma szansę skończyć się w perspektywie ma szansę skończyć się w perspektywie tygodni, no i wtedy ta tarcza, mam nadzieję, nie będzie potrzebna. Niemniej pytanie oczywiście jest takie, kończy się wojna i co? No Są właśnie, te ceny na Europy jak zaraz długo? Czy wiadomo, na jak długo ta tarcza wchodzi w życie? Ja nie, nie widziałem tam terminu. W związku z tym yy, to jest raczej tak, że trzeba będzie ją po prostu potem odkręcić. E, pytanie kiedy? No na pewno wojna jest takim kryterium jednoznacznym, to, co się dzieje z cenami ropy na świecie, codziennie jest inaczej. Przed chwilą rozmawialiśmy w studio, wczoraj była inna cena, dzisiaj jest inna. Chyba przed chwilą była 94 dolara za baryłkę, ale... Wczoraj nie... było ponad 100, no niewiele właśnie. ponad 100, Ciężko ale to premier Donald Tusk informując o tym, że wprowadza obniżki, że rząd wprowadza obniżki vat i akcyzy na paliwa i limity dzienne cen, powiedział, że CPN, czyli ceny paliwa, paliwa niżej, a profesor Witold Orłowski, ekonomista mówi, ten skrót rozwija chwilowo polityka najpierw. To znaczy, że chcieliście dać Polakom prezent na święta? Nie prezent, tylko ulgę dlatego, że każdy z nas... Znaczy, ja tankuję, zakładam że pani też tankuje i wszyscy przejeżdżając przez Warszawę patrzę na ceny paliw. Obserwuję, jak to się zmienia. i napędowy ponad 8 zł No za... i to robi, to jednak jest wstrząs dla... 95, ponad to 7. Wstrząs, to jest wstrząs dla budżetów domowych e, i tak interwencje państwa przy takich szansach, które są niezawinione, e, są akceptowalne. Oczywiście to jest to polityczne. to dawny liberał. Nic się nie zmieniło, natomiast jestem też politykiem, mus politykiem. muszę brać pod uwagę nastroje społeczne. Nie Czyli mogę chwilowo polityka najpierw. I jedno i drugie. Ceny paliwa w dół, czy niżej, ale jednocześnie polityka jest też ważna. E, nastroje społeczne nie wolno bagatelizować. Nie tylko w tym aspekcie, ale w różnych innych, bo dobra polityka jest wtedy, kiedy ma się wpływ na nią, a nie jak się przegrywa wybory. A czy nas na to stać? Dwa miliardy to e, drogo. miesięcznie będzie to, to kosztowało Polskę. Rekordowy deficyt. Prawo i Sprawiedliwość alarmuje, że poziom deficytu e, jest taki po lutym bodajże 48 e, e, miliardów. Ponad 48 miliardów. Henryk Kowalczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów, do której pan też kiedyś należał, mówi, że że to oznacza, że na koniec roku będzie 300 albo 400 miliardów. No właśnie, albo 300, albo 400, tak że pan Kowalczyk nie wie. Na początku roku zawsze jest większy deficyt, ale faktem jest, że to jest istotny ubytek. Byłby problem, gdyby to tarczę kontynuować przez cały rok. Wszyscy mamy nadzieję, że ta wojna będzie krótsza niż dłuższa. Natomiast niestety jest tak, że zwykle ludzie mają nadzieję, że wojny mają być krótkie, a są dłuższe. Ale nadzieja jest matką. To kończy pan? Nie, nie będę kończył. <śmiennie> dlatego, ale no też pani ma no nadzieję, bo... że to się skończy, no bo to znaczy, jest pan, Mam jest... nadzieję. Donald Trump powiedział, że 5 tygodni będzie trwała ta wojna za chwilę, Uwaga, ale, te 5 tygodni. słyszę, że Donald Trump przedłużył właśnie, właśnie dzisiaj deadline, czy termin na dokończenie rozmów z Iranem bodajże na... na, na... Do 5 kwietnia. No właśnie, muszę znać tę datę, dat dat dat czyli ale jednak chcę to zakończyć, jestem przekonany, że to jest w interesie wszystkich już w tym momencie, oprócz może Izraela i mam nadzieję, że te ceny spadną, natomiast faktem jest, że samo zakończenie wojny nie, może, nie będzie oznaczało prawdopodobnie spadku do 60 dolarów za baryłkę, czyli do powrotu tych cen do poziomów akceptowalnych społecznie. A to tylko pokazuje, jak ważne jest są wszystkie działania, które wpływają na mniejsze zużycie energii i w ogóle, żebyśmy byli mniej uzależnieni od cen surowców globalnych. Ale jak to wpłynie na inflację? Bo dzisiaj mamy inflację w celu 2,1, czyli nawet ten cel to jest 2,5%. Plus minus 1. Tak, procent. Jak to wpłynie na inflację? Wiadomo, że negatywnie, czy będzie wyższa. No i pytanie, że to będzie jednorazowy skok miesięczny, a potem wrócimy do plus minus 2,5%. To może być wzrost nawet do jednego punktu procentowego. I znowu, wszystko zależy od tego, czy to będzie miesiąc, czy to będą kwartały całe. W tym drugim przypadku, no, to jest bardzo mocne uderzenie w gospodarkę światową, bo wstrzymane zostaną obniżki procentowych W niektórych przypadkach mogą nawet w innych krajach się mogą pojawić podwyżki stóp. No nie chcę rysować czarnych scenariuszy, ale to by oznaczało być może najgorszy wariant. Spowolnienie gospodarki, z wysoką inflacją, bardzo złe rozwiązanie. Po co y, prezydent Karol Nawrocki, który dzisiaj leci y, do Ameryki, y, poleciał też do Wiktora Orbana? Świetne pytanie. Trochę nie pojmuję. Pamiętajmy, że odwołał swego czasu wizytę po wizycie. No, nie chciał, żeby dwa Wtedy... obrazki były koło siebie, Ta. czyli Orban spotykający się z, z Putinem, Putinem, a potem przekazujący informacje od Putina panu prezydentowi Nawrockiemu. Tak by wyglądało. Ale przypomnę, że pan Orban jest w kontakcie z władzami rosyjskimi, zakładam z Putinem. Wiemy, że minister spraw zagranicznych jest w permanentnym kontakcie z ministrem Ławrowem. Donosił mu o tym, co się dzieje na posiedzeniach Rady Europejskiej. Taki gest ze strony prezydenta Nawrockiego jest odbierany jako prorosyjski. Prezydent może rugać dziennikarzy, że Federacja Rosyjska go ścigała. Niemniej jednak Taki wyjazd, taki gest jest ewidentnie wsparciem prorosyjskiego kandydata na premiera na Węgrzech, który daje azyl czy schronienie dwóm polskim politykom, posłom, którzy powinni stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To jest ale... deal. Jakiś deal finansowo-polityczny, bo inaczej tego nie mogę wytłumaczyć, to nie jest w interesie Rzeczpospolitej, żeby popierać kandydata. Orbana, To jest wręcz wbrew interesowi Rzeczypospolitej, bo Węgry teraz w naszych dla nas fundamentalnych kwestiach są prorosyjscy i działają przeciwko Ukrainie, czy osłabiają Ukrainę w walce o niepodległość de facto. A niepodległa Ukraina, czy taka, która nie przegrywa z Rosją, jest w naszym żywotnym interesie. Nie ale czy... jestem w stanie pojąć tego. Pani posiadała, no właśnie, ale, ja, ale czy to jest tak, że. Da się jakoś logicznie wytłumaczyć to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, jesteśmy antyrosyjscy, potrzebujemy Orbana do tego, żeby blokować różne rzeczy w Unii Europejskiej, żeby rozbijać tą jedność europejską. Czy to nie jest tak, że jeśli wspieramy Orbana, to wspieramy to, na czym zależy Putinowi no, w, w Europie? No, ale Orban jest. Wszystkie sprawy, które ostatnio Orban. polski pod... prezydent nie rozumie tego? Mi się wydaje, że rozumie. No to można zadać sobie pytanie, za czyje pieniądze Ziobro i Romanowski są na Węgrzech? Kto za to płaci? No Zbiegnie w Ziobro, namawia do głosowania na Orbana. Ale kto Węgrów? za to płaci? Raczej Węgry. W związku z tym to jest jakiś większy układ między PISem a Fideszem, czyli partią której... A może to jest jeszcze szersze, że Donald Trump czy dostał nasz prezydent jakiś sygnał od administracji amerykańskiej, że oczekują, żeby wsparł Orbana, nie bo on jest po prostu jednym z tych, którzy rozbijają Unię Europejską. A to jest w strategii Stanów Zjednoczonych. Tylko to nie jest zgodne z interesem Rzeczpospolitej. To jest przeciwko polskiej racji stanu. Ale, każdy Ale z tych czyje wariantów... interesy reprezentuje prezydent? No właśnie. i to W każdym z wariantów, które sobie tutaj wymyślamy, bo spróbujemy zrozumieć, jakie były intencje, w każdym wariancie prezydent nie działa w imieniu narodu polskiego, ojczyzny naszej, czy Rzeczpospolitej, tylko albo na czyjeś zlecenie, albo w ramach, w ramach jakiegoś dealu. Nie sądzę, że on sam miał taką potrzebę, żeby prowadzić do Orbana, to no, ktoś mu raczej, albo Kaczyński, albo Trump, taką rolę wyznaczyli. Bardzo źle się stało. Nie wiem, czy będzie miało to jakiś wpływ na wyniki na Węgrzech, ale na pewno osłabia to również pozycję Polski w Unii Europejskiej, no bo nagle wychodzi kolejny sygnał. Prezydent wetuje safe. Widziałem na główki zagranicznej prasie, że w Polsce rząd chce się zbroić, a prezydent nie chce, żebyśmy się zbroili. A może te, nie chcę, że dlatego poroz... że amerykanie, yy, amerykańscy yy, politycy yy, no, chcieli, żeby też uczestniczyć w tym programie SAFE. A tutaj się okazuje, że żeby uczestniczyć, to muszą spółki z polskimi firmami zabierać. Dobra, mamy całą masę innych wydatków. Oprócz tego programu też mamy wydatki, które również będą szły na amerykański sprzęt. To jest, wydaje mi się, wyłącznie decyzja polityczna, no bo SAFE nie jest jedynym źródłem finansowania wydatków zbrojeniowych w Polsce, i w naszym interesie, żebyśmy mieli sprzęt, który jest kompatybilny ze sprzętem europejskim, który pasuje jedno do drugiego pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają trochę inny priorytet dzisiaj, jeżeli chodzi o sprzęt. Oni potrzebują go do wojny w Zatoce. I wstrzymują już wstrzymują dostawy no dostaw. Właśnie. Ale czy ten safe który PSL zgłosiło, czyli takie przepisanie projektu prezydenckiego z wyłączeniem tego, że w komitecie sterującym większość będą mieli ludzie prezydenta, co chyba jest niezgodne z, z tym, że to rząd decyduje o polityce, a nie prezydent o, ty, o wydatkach zbrojeniowych. Czy to zostanie uchwalone? Czy ma poparcie nie. nie sądzę, żeby zostało uchwalone. Nie jestem zwolennikiem tego, tego projektu, ale przede wszystkim dlatego, Dlaczego nie? że Narodowy Bank Polski ma inne zadanie. Bo tutaj powstaje takie wrażenie, że NDP ma finansować wydatki budżetowe armii, czyli zbrojenia. I jakby celem NBP staje się tworzenie zysków. Przypomnę, Narodowy Bank Polski nie ma być źródłem zasilania budżetu państwa, tylko ma dbać o stabilność pieniądza. E, NDP na, zasilał w PRL-u budżet państwa pieniędzmi, krował pieniądze i doprowadził do hiperinflacji i wszyscy tą... No ale ale zciążek, zyski, jeśli są, to przekazuje do budżetu. 95%. A jak masz to nie Tak, Ale chodzi tylko o to, że ta ustawa sugeruje, że to jest stałe źródło finansowania, jest cała procedura. Przypomnę, zyski z NDP idą do budżetu. Budżet to i tak przeznacza to jest jeden wielki worek, to I każdy chciałby, żeby wydatki na jego sektor, edukację, rolnictwo miały udział w PKB. Tylko historia pokazuje, że to byśmy mieli więcej niż 100%. Bo każdy chce więcej niż ma. Ja to się sumuję, no to wiadomo, że będzie to więcej niż dotychczas wydajemy. Jest to nierealne w ten sposób konstruowanie budżetu. jestem przeciwny fundamentalnie tego typu podejściu, żeby pokazywać, że źródłem finansowania armii ma być Narodowy Bank Polski. Mam pretensje olbrzymie do prezesa NBP, że uruchomił tą dyskusję, że stworzył wrażenie, że tam są miliardy, które można zaraz na coś wydać w sytuacji, kiedy tworzy, kreuje z, straty, a nie zyski, a dwa działa niezgodnie z konstytucją, dlatego, że prezes NBP nie ma, by, nie wolno mu angażować się politycznie, a to właśnie uczynił, dając alibi Prezydentowi Nawrockiemu do weta w sprawie safe. Pan myśli, że to był pomysł Adama Glapińskiego, żeby ten safe 0%? Czy to był pomysł prezydenta albo kogoś z kancelarii no, prezydenta, w którym. Dywagujemy, dał. nie mam tam osobistych kontaktów, żadnych kontaktów nie mam. Ale mam na uwadze, że ponoć parę miesięcy wcześniej do pana prezesa NDP zapukał pan profesor Kołotko. To do prezydenta zapukał. Do prezydenta? Nie, tak. okej. Okay. A to No to przepraszam, jeżeli do prezydenta zapukał, a widzi pani to nawet nie zauważyłem, do kogo zapukał, no to ma pani odpowiedź. To znaczy dał. Plony. Ale profesor Kołotko się odżegnuje od tego kształtu pomysłu, no ale który. Państwo jak zaczął, to teraz musi zbierać plony tego, co zaczął. No bo on zasugerował, że można. Z... Czy, że są za duże rezerwy w związku można z tym? Można je zmniejszyć i sprzedając, mamy, mamy nadwyżkę czy zysk. I to uruchomiło proces myślenia. Jak, się idzie, jak idziemy do polityków, którzy po pierwsze nie znają się na tym, po drugie są skłonni cynicznie każdego argumentu użyć, no nie można być zaskoczonym tym, że z, z, jego, z jego pomysłu wyszło, uwaga, nie wiadomo co. Wyszedł potworek. Potworek wyszedł, bo na końcu dnia nie mamy konkretnej propozycji, ale to, ja A pan roz... rozumie jako ekonomista, co miałoby się tak. wydarzyć w tym nbp tak, bo tak, Raz mówił profesor Glapiński, że będzie sprzedawał rezerwy złota, część rezerw, A potem później powiedział, że nie będzie żadnej sprzedaży złota. To co będzie? Dodrukowanie Do... ja pieniędzy to... i inflacja potrzebuje wtedy? W jednym z... Chyba to w TVN-ie wyłapano tą, ten fragment w jego wystąpieniu, gdzie musi... mówił, że te pieniądze trzeba wykreować, o ile pamiętam. wykreować. Tak, tak. I teraz tak. Co to ja, znaczy ja, wykrojenie? Wydrukować. Wydrukować. Nie ja jak to prl no, Proszę pani, no, to, nie, znaczy, to nie jest tak, że mamy nową ekonomię. No, zawsze było tak, że albo NBP jest odpowiedzialny za pieniądz, albo wspiera rząd, wydaje kasę i tworzy inflację. Ja to rozumiem tak, że w pierwszym etapie prezydent NBP chlapnął o sprzedaniu rezerw. Zobaczył jest reakcja. Paniczna, negatywna Również w NBP, bo zakładam, że w NBP on tego nie skonsultował z współpracownikami. Mówię o tych pracownikach merytorycznych. Okazać, Rada Polityki Pieniężnej nic nie wiedziała o tym, że chociażby. prezes zamierza. No i zaczął się wycofywać, bo on jednoosobowo nie do końca może takie decyzje podejmować. I potem pojawiła się ta kreatywna księgowość, która mówi sprzedamy to co mamy od razu odkupimy zrealizujemy zysk księgowy, no a kupiliśmy za 100, a teraz coś jest warte 200. To no ale mamy... jak odkupimy za 200, no to nie zarobiliśmy Uwaga, na tym. ale właśnie na tym polega kreatywna księgowość, że pokazujemy, że mamy, mamy zysk. zysk 100, sprzedajemy za 200 i kupujemy za 200, tutaj nie mamy e, ani zysku, ani straty, ale księgowo pokazujemy, że zrobiliśmy więcej niż kupiliśmy kiedyś, ale tych pieniędzy nie ma. Uwaga, tych pieniędzy nie ma. W związku z tym, żeby one się pojawiły z tej kreatywnej księkowości, trzeba je właśnie wydrukować czy wykreować i to tworzy inflację jest niezgodne z mandatem NBP. Dlatego też prezes NBP tego ostatecznie nigdy nie zgłosił, bo zreflektował się, że wychodzi znacznie poza mandat. Ja pamiętam, powiedziałem chociażby, to nie tylko chyba ja, że to jest niezgodne z Konstytucją i on dobrze wie, że jest wniosek przed Trybunałem do Trybunału Stanu i ma świadomość, że nie powinien dawać dodatkowych argumentów, żeby go skierować do Trybunału Stanu. A dlaczego to postępowanie w sprawie y, pana Adama Glapińskiego przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej się tak ślimaczy? Co ja mogę powiedzieć? Prawdę? Chcia... Uważam, <śmiech> że przyszedł najwyższy czas, abyśmy przeszli do podsumowania prac komisji. Jestem zwolennikiem i proponowałem, żeby przesłuchać pana Grapińskiego, bo i tak powinniśmy go przesłuchać i teraz pokazał, że to, co robi, to jest recydywa. To znaczy znów angażuje się politycznie. To, że nie został postawiony jeszcze w zeszłym roku, to tylko pokazuje, że no to będzie takie rzeczy robił, jak właśnie robi, czy będzie używał swojego stanowiska do działań politycznych przeciwko no, Rzeczpospolitej Polski de facto, bo to nie jest w interesie Rzeczpospolitej. Tego typu konferencje w prawie safe. I mówię to tylko dlatego, że próbuję przekonać kolegów, żeby pracę przyspieszyć. Oczywiście to jest tak, że komisja... A którzy koledzy powiedza... je spowalniają? Komisja... No, ta pani redaktor, pani pozwoli. Mamy... Na szczęście ta komisja jest za zamkniętymi drzwiami. Ale Pani Pośle, czy to prawda, że, że to koalicja obywatelska opóźnia te prace? Bo... Nie chcę że opóźnia, bo te komisje. Odbywałem. Ale czy rzeczywiście było tak, jak spekulowały media, że y, strona rządowa próbowała się jakoś dogadać z Adamem Glepnickim w związku z tym, dlatego była blokada na to postępowanie, Tego nie które wiesz, pan prowadził? Jasne, to nie jest blokada, bo przesłuchujemy kolejnych świadków w zeszłym tygodniu. No ale nie wychodzi to z Sejmu nie, do w w Kilka dni temu przesłuchiwany był były minister finansów i był przesłuchany były prezes PKOBP. Jednym z kolejnych przesłuchiwanych świadków będzie pan premier Mateusz Morawiecki. Na przykład, no, i także nie mogę powiedzieć, że komisja nie pracuje. Co, co tydzień, co tydzień, co dwa tygodnie spotykamy się na posiedzeniach komisji i przesłuchamy kolejnych świadków. Nie wszyscy się zjawiali i tak dalej, tak dalej. Natomiast pytanie jest takie, ilu świadków trzeba przesłuchać, żeby postawić e, zarzuty, czy zebrać dane na wniosek. Uważam, że mamy wystarczający materiał, żeby to podsumować i przekazać Sejmowi. To Sejm podejmuje decyzję, co z tym wnioskiem robimy, a nie komisja. Pamiętajmy, że mamy półtora roku do wyborów i jednak Polacy mogą nas źle ocenić jako tych, którzy przez całe cztery lata przygotowali wniosek i wniosku nie przygotowali. Uważam, że to jest nieskuteczne. Oczywiście ten wniosek. Nie, no ja przypomnę, że zapowiedzi były takie premiera Tuska, że w pierwszych dniach po przejęciu władzy Adam Glapiński zostanie wyprowadzony z NB. No, to jest nierealne. Tutaj... Nie tylko nie został wyprowadzony, ale nie został jeszcze postawiony przed Nawet... Trybunałem Stanu. To, czy on będzie postawiony przy Trybunałem Stanu, czy nie, to zależy od Sejmu. Ja już Ale pan uważa, nie... że powinien być postawiony? Uważam, że są mocne argumenty wskazujące na łamanie konstytucji w zakresie artykułu 220-227. Natomiast to nie mnie oceniać ostatecznie, czy Sejm będzie skłonny ten wniosek postawić. Oczywiście jest ryzyko reputacyjne, oczywiście, bo to jest stawiany jest prezes, osoba, która jest obow... osoba, urzędującym prezes. prezesem. I gdyby ten wniosek przyszedł, on przestaje pełnić e, rolę prezesa. Chociaż wie pan, co tak naprawdę z punktu widzenia tego, co się dzieje na rynkach finansowych, jeżeli to by się wydarzyło, ale nastąpiłoby płynne przejęcie władzy w ramach NBP, w ramach obecnego układu w NBP, nie jakiegoś nominata ekstra, to wbrew pozorom uważam, że myśmy, moglibyśmy przez to płynnie przejść w Polskę, a w Polsce musi być sygnał, że prezes NBP jest osobą, która wyłącznie zajmuje się bezpieczeństwem pieniądza, a nie... E, działalnością polityczną. E, nie wiem, czy mogę mówić, co się dzieje na Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ale tam pojawiały się wątki zaangażowania polityków e, z Nowogrodzkiej w cały ten proceder, który miał miejsce w latach 2020-2021. Mówię o skupie obligacji, które łamały konstytucję. Uważam, że materiał jest. E, zawsze jest tak, że można w nieskończoność szukać, wie Pani, można w nieskończoność przesłuchiwać świadków, w nieskończoność Szukać dodatkowych argumentów. Trzeba zawsze sobie wyznaczać terminy. Do tych terminów zbieracie... Ale macie już jakiś termin, czy nie? To jest wyzwanie, przed którym stoimy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby finalizować pracę komisji. Mogę Kiedy? w ten sposób. W najbliższych tygodniach, miesiącach, a nie kwartałach. Czyli do wakacji będzie ja nie, nie. przegłosowane? No nie mogę Pani tego obiecać, bo jestem jednym z członków komisji. Ale do wakacji jeszcze mnóstwo czasu zostało. Nie chcę deklarować, bo pani mnie złapie za... Za, za e, słowo. Za słowo. Nie za rękę. No właśnie. Za, ale nie powiedziałem słowo, tylko byłem bliski powiedzenia, ja. W związku z tym to nie, no nie ode mnie wyłącznie zależy. Uważam, że przyszedł czas, żeby to zrobić i się nie bać podejmować trudnych decyzji. Czy Polska powinna wyjść z ETS-u, z tego handlu emisjami nie. dwutlenku węgla? Powinniśmy to istotnie skorygować. Faktem jest, że dzisiaj Wszyscy chcemy oddychać świeżym powietrzem, a nikt z nas nie chce płacić wysokich cen za rachunki, Polska ma jeden z wyższych cen energii eee, w Europie. Jesteśmy przez to mniej konkurencyjni eee, i nie możemy sobie pozwolić, żeby transformacja energetyczna postępowała w takim tempie, które uderza w polską gospodarkę, bo ludzie znów, ekonomia polityczna, co z tego, że mamy rację, jak przyjdą barbarzyńcy, przepraszam, brunatno, czarno-brunatni, i, yy, I tak jeszcze bardziej nam to odkręcą. a dwa, nie możemy też podejmować działań, które zniechęcają Polaków do Unii Europejskiej. W związku z tym trzeba tutaj znaleźć jakiś rozsądek. Ja rozumiem, że kraje północy Europy są zwolennikami kontynuacji. Trochę to wynika z tego, że oni są eksporterem technologii. Pan ale... mówi o tym sporze, który się toczył w podczas Europie. ostatniego nawet tak. posiedzenia Rady Europejskiej. To było widać, że Polska zbudowała koalicję między innymi z Włochami, ale na przykład Szwecja, czy zdaje się Hiszpania też była w tej grupie, nie chce tego, żeby reformować. No ale Hiszpania tak. ma bardzo tanią energię, mają też import LNG z, z krajów Afryki. Łatwo im to mówić, ale szacunek za to, co zbudowali, buduje się też wielki... Ale dlaczego polski rząd, który dostawał miliardy z ETS-u, nie wydał tego na... No właśnie. No to jest pytanie do rządów PiSu, bo to jest skandaliczne. Transformacje energetyczne. No, oczywiście ona postępuje, jest zbyt wolna, ale no teraz Tomasz Przemysław mnie... Czarnek mówi, że o, o, OZE y, jest złą. Srozę, tak. tak. Ale sroze, sroze. On jest śmieszny ale on jest śmieszny w tym. No bo sam zamontował, no zdemontować właśnie. nie chce, jakby mu się to spłaci. Bo to nieruchomość żony, jak tu macie. Nie, no dobra. Znaczy, fajnie, fajnie to wyszło, uważam, bo to pokazało, jak bardzo niewiarygodnym kandydatem jest. I łatwo chlapnąć OZE SROZE, a potem trzeba brać tego, z takiego chlapania konsekwencje. Uważam, że musimy to dostosować, to tempo transformacji energetycznej, do realiów. do realiów. Eee, Zarówno, no i patrzmy, widzimy co się dzieje chociażby w przemyśle samochodowym. Eee, no, mamy 2028 obrzy... rok ma wejść w życie TS2, który obejmie właśnie no, transport no, i To, i to, to wszystko wejść. zaczyna być mniej realistyczne. Eee, za dużo mamy takiej niepewności i jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby było zielono, żeby było czysto żebyśmy dobrym powietrzem oddychali, ale mam świadomość tego, że jak będziemy robić tą transformację zbyt szybko, w sposób taki, że gospodarka się zadławi, to przegramy i transformację, i gospodarkę. I wybory. I, wy... no, i w związku... Chcę pana zapytać i o dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Czy uda się odrzucić weto prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego? To jest między innymi, tam są te regulacje, które mają utrudnić stosowanie tymczasowego o. aresztowania już taką Ten samoistną leks... przesłanką. Nie będzie wysoka kara grożąca za jakieś przestępstwo. Jak pan to nazwał? Lekskibol, tak? Nie zdążyłem powiedzieć, ale pani... <laughs> Ale akurat siedzimy tuż obok Stadion Legii, prawda? Bo to niedaleko stąd jest i podobało mi się, że jednak kibice dali wyraz swoim emocjom w kontekście Nawrockiego prezydenta w tym, w tym przypadku tej ustawy. Nie chcę... Ale to nie, tylko, to nie tylko Legia, tylko jeszcze bardziej ale... chyba bolesne dla prezydenta było to, Oczywiście. że Lechia Gdańsk też wywiesiła bardzo te transparenty, to musi być bardzo że, że właśnie tutaj jest Wie pani, no, jak przeciwko życie... kibicom, bo to chodzi o to, o to, że kibice też trafiają, Jak znam życie, to... na te tymczasowe areszty. Jak znam PiS, to idą zawsze w zaparte. Nie słuchają, w związku z tym tak bym obstawiał, że weto nie zostanie odrzucone, ale... Ale Zbigniew Bogucki będzie musiał bronić tego weta szef kancelarii Niech nie broni, no. on tam nie zawsze dobrze broni, ale... Co ja mogę powiedzieć? No, będzie bronił, natomiast jak znam życie, to PiS idzie w zaparte, może po prostu starać się o tym mniej mówić. <grych> tak może być. Ale to, to jest dobra nowelizacja kodeksu postępowania karnego? Bo tam jest też zakaz stosowania no owoców właśnie. zatrutego drzewa, czyli tych no dowodów właśnie. zdobytych no właśnie. w sposób wydaje nielegalny. Mi się... no właśnie, co z się i... obro zalegalizował? No właśnie, to jest wydaje mi się coś, co jest, by... to byłoby przełomem, gdyby przeszło. I dwa, ta kwestia aresztów tymczasowych to jest po prostu... Naprawdę mamy system mentalnie postsowiecki cały czas w Polsce i najwyższy czas to zmienić. Ale po co prezydent to zawetował? Nie czy wiem. prezydent jest zastosowaniem aresztów wydobywczych? Czy... Nie wiem. No bo o co chodzi? Nie Właściwie pan, od lat wszyscy, wszystkie instytucje europejskie alarmują, że w Polsce jest nie, nadużywane tymczasowe masakrycznie nadużywane. Ja pamiętam... Nie wiem, czy pani pamięta, jak byłego księcia Andrzeja aresztowano i w jednej z telewizji, rano, czy tam było 10 rano, no, czy 8, no i w jednej z telewizji widziałem taki komentarz, na pewno spędzi w noc w areszcie. No i go wypuścili o 22. I to jest zupełnie inne podejście. No, jeżeli można kogoś zatrzymać o 8, a nie o 6, przesłuchać go i potem niech on śpi w domu, prawda? To jest zupełnie inne przeżycie emocjonalne. No, ale przed chwilą pisowcy protestowali, politycy PiSu e, przeciwko temu, że urzędniczki Funduszu Sprawiedliwości były tymczasowo aresztowane. E... Taki mamy system w Polsce, trzeba go zmienić prawnie, e, no bo zawsze e, sądy, e, czy tam cały system jest przyzwyczajony do tego typu zatrzymań. E, co uważam, jest niehumanitarne i bezsensu. Mogą to być wyjątkowe przypadki, a nie e, zasada. Jak mnie pyta, dlaczego prezydent zawetował, to pani powiem tak. Za bardzo chyba intelektualnie podchodzimy do wet prezydenta. On po prostu wetuje to, co się pis nie podoba. Zauważyłem bardzo jasną zasadę. Jeżeli PiS jest przeciwko jakiejś ustawie, wyłapuje, że to politycznie może być atrakcyjne, głosuje przeciwko, no i wtedy automatycznie prezydent to wetuje, i na tym jest cała filozofia. Ale On straci mój... prezydent przez to elektorat. Jestem przekonany, obizorski. że tak, że po prostu to. Oczywiście jest forma, ten konflikt dotyczący wet powoduje polaryzację sceny politycznej, prawda? No bo wiadomo, że tam jest zło i tu jest dobro i tak to będzie, przez... tak to wygląda w tym momencie i tak to będzie przedstawiane. E, natomiast nie wie, a gdzie jest dobro? Osoba, która wetuje, osoba, która wetuje dobre rozwiązania jest po stronie zła. Natomiast powiem Pani, że na razie prezydent ma ten teflonowy efekt niedawnych relatywnie wyborów. On minie. Będzie oceniany za kształt. Na razie tym, który wkłada ten pręt w szprychy i ogranicza możliwość rozwoju, rozwoju polskiej gospodarki. I co do zasady jestem przekonany, że się przełoży na negatywne postrzeganie. Andrzej Duda nigdy nie był moim kandydatem ale był taki na tym tle Milusiński, prawda? Już pan tęsknie? Nie, nie, nie tęsknię. tylko myślę sobie, że pomimo tego, że nie był moim kandydatem, wielokrotnie byłem przeciwko temu, co robił, ale utrzymał wysokie poparcie społeczne, pomimo tego, że PiS go za nim nie przypadał, ale przynajmniej no, nie, czasami wsadzał w Kijf, szprychy, a nie co tydzień. W związku z tym to pokazuje, że Polacy nie potrzebują prezydenta konfrontacyjnego, tylko lubią historycznie, jak popatrzymy na to, również patrzę na prezydenta Kwaśniewskiego. Zdów nie był to mój kandydat, ale starał się tworzyć wyrażenia niekonfrontacyjne. I takich Polacy prezydentów wolą. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Ryszard Petru, poseł klubu Centrum. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu Nic Straconego Trójka Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Dzisiaj najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Jacek Tryla, senator y, klubu Centrum Dzień dobry państwu. Dorota Olko, posłanka Nowej Lewicy. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Jarosław Selin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam i Sławomir Mazurek, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Miniony tydzień zdominowała awantura o wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie u premiera Wiktora Orbana, ale koniec tygodnia zwieńczyła decyzja rządu o obniżce cen paliw. Decyzja, która ekspresem przeszła przez parlament i prezydent Karol Nawrocki poinformował w drodze do Stanów Zjednoczonych na konferencję konserwatystów amerykańskich, czy też szerzej, no może globalnego ruchu MAGA-SIPAK, że ustawę podpisał. Była też decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca na która, to się okaże, jak to skomentują nasi dzisiejsi goście, być może wywróci plany ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, ale zaczynamy od obniżki cen paliw. Premier Donald Tusk napisał na platformie X. CPN, czyli ceny paliwa niżej, VAT w dół, akcyza w dół, kontrola cen na stacjach, podatek od nadmiarowych zysków koncernów. Nikt nie będzie zarabiał na kryzysie kosztem ludzi. Czy Polacy jadący na święta odczują obniżkę cen paliw? Michał Szczerba, proszę odłożyć telefon. Sprawdzam jak mocno odczują tę obniżkę. Premier mówił, że złoty 20 na litrze. Tak planujemy. Nie wiem, czy pan senator potwierdza i pani posłanka. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że rząd podjął się, i mówię to tak, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jako jeden z pierwszych, a chyba pierwszy, tak mocną interwencję krajową w odniesieniu do wzrostu cen paliw na skutek dzisiaj mamy pierwszy miesiąc wojny w Iranie, więc nie ma co wierzyć i ja jestem także po wizycie tygodniowej w Waszyngtonie jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, że ta wojna się szybko skończy. Końca wojny nie widać i moi rozmówcy ze strony demokratycznej, republikańskiej nie widzą tak zwanego exit strategy, czyli strategii wyjścia z tego konfliktu i możemy zaklinać rzeczywistość, możemy... Wierzyć w negocjatorów pakistańskich, tureckich i innych, którzy są w tej chwili uruchomieni przez administrację. Natomiast efekt jest taki, że trzeba działać tu i teraz. I to jest przykład tego, jak można sprawnie przeprowadzić dobre rozwiązania dla, dla Polek-Polaków. Cieszy też, mimo tych różnych dysput, zgoda w, w parlamencie i szybka decyzja Karola Nawrockiego. W związku z powyższym, można powiedzieć, Teraz przed nami jeszcze jeden element, oczywiście, i mówię też to znowu jako poseł do Parlamentu Europejskiego, czyli przedstawienie Komisji Europejskiej notyfikacji związanej z VAT-em. Mamy dobre przykłady, które wykorzystamy, że w sytuacjach nadzwyczajnych, wojennych, związanych z bezpieczeństwem, Komisja wyrażała zgodę na takie obniżki VAT-u i mogę Państwa zapewnić, że. A będzie... dlaczego z 23 na 8% ten VAT? No, to to był oczywiście pani redaktor wyliczenia e, ministra e, finansów i jego ekspertów. Bo tego się domagał Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera. Czego się domagał? Obniżkę akurat z 23 do 8, e, więc posłuchaliście Czarnka? Nie, myślę, że posłuchaliśmy e, ekspertów, stworzy, stworzyliśmy możliwości, ba, jak państwa wszyscy w, w studio interesują się sprawami zagranicznymi, polityką europejską, e, też e, podobne ruchy w tej chwili, tylko mniej udolnie i mniej skutecznie wykonuje Chociażby hiszpański rząd również próbuje obniżyć VAT na, na paliwo. Będzie taniej i to dobrze i dobrze, że też na chwilę w tym naszym politycznym grajdełku odłożyliśmy spory i Polacy szybko, bardzo szybko odczują tę ulgę. Jacek la premier Donald Tusk zapowiedział kontrolę cen na stacjach benzynowych i taki dzienny limit ceny. Kto będzie te ceny kontrolował? Myślę, że to będą urzędnicy Skarbowi Krajowej Administracji Skarbowej, być może też przy wykorzystaniu, przy wykorzystaniu mechanizmu KSEF, chociaż nie wiem, czy ten mechanizm KSEF tutaj taką funkcjonalność daje. Przypomnę, że KSEF to są te rozliczenia, które już weszły w tym roku w, w stosunkach od, od lutego. W stosunkach, Krajowy system e-faktur. Tak, dużych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorcy od 1 kwietnia. No więc myślę, że, że ta kontrola będzie skuteczna. Ten mechanizm ceny maksymalnej też jest bardzo istotny, bo to, że został obniżony VAT i została obniżona akcyza, to jeszcze nie dawało gwarancji, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą stacje paliw, to jest 8 tysięcy stacji paliw w Polsce, z czego około połowa to są małe stacje, małe przedsiębiorstwa, to też nie dawało gwarancji, że ta cena będzie utrzymywana na niskim czy na niższym poziomie. Stąd ten, ten limit ceny maksymalnej ustalany na bieżąco, można powiedzieć codziennie. Dorota Olko, koszt tej operacji tarczy paliwowej, jak mówią politycy koalicji, to będzie blisko 2 miliardy złotych miesięcznie. Czy Polska stać na taką obniżkę? Obowiązkiem państwa jest dbać o bezpieczeństwo obywateli, takie codzienne także bezpieczeństwo, nie tylko bezpieczeństwo, które rozumiemy jako bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo od konfliktów zbrojnych. I, no i takie działania w sytuacji kryzysowej po rozpętaniu przez Donalda Trumpa, tej bardzo dziwnej, nie wiadomo z jakim celem rozpoczętej wojny, są po prostu konieczne. Ale tak, to jest duże obciążenie dla budżetu, dlatego te decyzje trzeba podejmować rozważnie. E, I nie można ich podejmować pochopnie. No ale w ustawie to, nie jest zapisane, do kiedy mają te limity obowiązywać. To, no ale zakładamy, że mają być tymczasowe. To jest jakieś rozwiązanie, e, które jest przewidziane na czas kryzysu. I, e, I to, że pytała pani redaktor teraz o te ceny maksymalne to, że Pani pytała o te ceny maksymalne, no one są niezbędne w sytuacji, kiedy, kiedy ograniczamy, ograniczamy podatki, tak żeby właśnie zapewnić to, że to nie ci, którzy są po środku, ci, którzy sprzedają paliwo, będą... Na tym korzystać, także te narzędzia muszą iść w parze, jeżeli nie chcemy doprowadzić do tego, żeby i budżet był stratni, i obywatele byli stratni. I jeszcze, co jest istotne w tym wszystkim, to jest ta zapowiedź podatku od nadmiarowych zysków. My jako Lewica już przy poprzednim kryzysie energetycznym związanym z wojną w Ukrainie postulowaliśmy takie rozwiązania. To są takie rozwiązania, że no, przy takich kryzysach, mówiąc najprościej, jest ktoś, kto na podwyżce cen zarabia. No, firmy, firmy paliwowe, firmy energetyczne. Też takie rozwiązanie bywa stosowane w takich przypadkach, jak na przykład w czasie COVID-u, wiadomo, jak zyskiwali na tym giganci technologiczni, też można takie rozwiązanie zastosować. Tak, żeby właśnie te nadmiarowe, nadzwyczajne zyski E, trafiały chociażby, e, trafiały do budżetu państwa podatek od nich, tak żeby mogły być wykorzystane chociażby na te mechanizmy osłonowe. Więc ja bardzo czekam na to rozwiązanie, e, bo kiedy w poprzedniej kadencji to postulowaliśmy, no to kompletnie nie było zainteresowania takich rozwiąza takim rozwiązaniem. Więc cieszę się, że tym razem jest, bo jest ono w tym momencie także potrzebne. Choć wszyscy oczywiście e, czekamy z nadzieją, że ten konflikt e, się skończy, ale ani tego nie widać na to perspektyw szybkich, ani też nie będzie tak, że te ceny ustabilizują się z dnia na dzień. Dlatego takie rozwiązania są niezbędne. Jarosław Salim Prawo i Sprawiedliwość. Ma pan szansę niepowtarzalną pochwalić rząd? E, tak, pochwalę rząd Zjednoczonej Prawicy, który w lutym 2022 roku, <śmiech> kiedy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska, natychmiast zareagował właśnie, bo konsekwencją tej wojny były gwałtowne wzrosty cen surowców. Natychmiast zareagował właśnie obniżeniem akcyzy, obniżeniem VAT-u, żeby ulżyć Polakom i ceny rzeczywiście o złotówkę spadły wtedy dzięki temu ruchowi. Dlatego doświadczeni e, tym doświadczeniem, To teraz się e, dziew wo wojna w Zatoce Perskiej wybuchła w ostatnim dniu lutego. My już 9 marca jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy do, do Sejmu, żeby tym samym mechanizmem ratować Polaków, obniżeniem VAT-u i akcyzy. Rząd potrzebował trzech tygodni na przepisanie tej ustawy, żeby ona nie była pi ustawą PiSu, tylko żeby była rządową i dokładnie takie same rozwiązania, jakie w tej ustawie były z 9 marca zaproponował i przez te trzy tygodnie wydrenował kieszenie Polaków na kwotę około 2 miliardów złotych, co jest w pewnym sensie zrozumiałe, dlatego, że to jest rząd, który najbardziej nas zadłuża w historii Polski. Mamy deficyty rzędu 270 miliardów złotych rocznie, a w tym roku już dochodzimy do 80 miliardów po trzech miesiącach. Więc nawet te dwa miliardy coś znaczą, żeby wydrenować kieszenie Polaków i żeby tę częściowo, przynajmniej tę dziurę budżetową zasypać. Pani także ale czy nie, także czy, czy, moim zdaniem... Czy tutaj nie ma konsekwencji, że z, z jednej zdaniem, strony mówicie, że zaraz będzie ruina budżetu, a z drugiej strony, jak mówię, no 2 miliardy miesięcznie. Ale to budżet, będzie Ale, ale budżet, budżet i wszystkie działania państwa i e, polityków są dla, na rzecz ludzi. Ludzie cierpią, ludzie muszą tankować o, o wiele droższe paliwo i trzeba działać na ich rzecz. Budżet też jest dla nich przede wszystkim. Więc, e, więc e, jeżeli jest taka sy sytuacja kryzysowa, od miesiąca już trwa wojna i dopiero po ponad trzech tygodniach rząd się budzi i przeprowadza i dobrze, że to zrobił, tylko czemu tak późno? Podejrzewam jednak, że tutaj chodziło o to, żeby troszkę na Polakach zarobić. Na końcu oczywiście konsensus, bo to jest, no skoro taką propozycję złożyliśmy, trudno, żeby było inaczej. I szybki podpis prezydenta, żeby, żeby, żeby ulżyć Polakom i, i to dobrze. Moim zdaniem też nie jest prawdą to, co mówił pan europoseł Szczerba, że inne kraje są za nami w tyle. Z tego co ja wiem, Hiszpania, Włochy i chyba Portugalia już dawno to zrobiły. Obniżyły akcyzę i VAT na paliwo i mogliśmy wzorować się również na nich. Również jeśli chodzi o te negocjacje z, z Komisją Europejską. Więc, więc różne kraje już działały, a my przez miesiąc nie robiliśmy nic. Znaczy, Rząd nie robił nic i dopiero zrobił to po, po, po trzech tygodniach. A paliwo, które... Dziś Dzisiaj jest w dystrybutorach. One były kupowane jeszcze za 50-60 dolarów za baryłkę. Bo ono było kupowane kilka miesięcy temu. Dzisiaj jest ponad 100 dolarów za baryłkę. Więc można było naprawdę odważnie już na samym początku tego konfliktu wyjść z propozycją obniżenia akcyzy i VAT-u. I od samego początku marca nie mielibyśmy tego dramatu na stacjach benzynowych. Witold Tumanowicz, czy pan ma takie przekonanie, że rząd, który coraz bliżej jest wyborów, bo wybory za 18 miesięcy, zniesie te limity? Z, rzeczywiście z końcem czerwca zakończy działanie tarczy paliwowej? Znaczy my sami postulowaliśmy, to nie jest, nasz, to nie jest nowy, nowy postulat środowiska Konfederacji. Od, od lat mówimy o tym, że w cenie paliwa jest bardzo dużo różnego rodzaju opłat, w tym oczywiście akcyza VAT, że nawet większa część tej ceny stanowią właśnie e, te opłaty, więc e, obniżenie akcyzy, obniżenie VAT-u to jest dobry krok i szkoda tylko, że jest to tymczasowe rozwiązanie, niech powinno być... E już na stałe. Natomiast... Do końca roku. No i dlatego, co nie oznacza, że nie mogę popierać rozwiązania, żeby było na stałe. Więc tutaj byliśmy oczywiście za, głosowaliśmy za i bardzo dobrze, że rząd to zrobił. Natomiast byliśmy sceptyczni i jesteśmy co do tego drugiego mechanizmu, mechanizmu, który wprowadza algorytm dotyczący usztywniania cen e, paliw, no, wydaje się jednak, że cena stanowi bardzo ważną, istotną e, rolę, jeśli chodzi o optymalizację między popytem a podażą. To znaczy, to jest stąpanie po kruchym lodzie. E, może się, może doprowadzić także do pewnego rodzaju niedoborów e, w tym zakresie. Oby nie. E, zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. E, wiemy doskonale z czym się wiąże usztywnianie cen, bo niejednokrotnie różne gospodarki, także i Polska, e, jeszcze za poprzedniego systemu próbowała takie mechanizmy wprowadzać. I to wiemy doskonale, że musi się skończyć źle kartkami, e, reglamentacją e, dóbr, oby tutaj do tego to nie doprowadziło. Sławomir Mazurek? Dobrze, że jest ta, że jest ta regulacja. Szkoda, że tak późno. Ja mam pewnie niedosyt, bo od Jakiegoś czasu w Sejmie leży prezydencki projekt obniżenia cen energii, więc dzisiaj kieszenie Polaków drenuje nie tylko wysoka cena paliw, tylko także wysokie ceny energii i to jest też ważny element tego portfela i tych środków, które gospodarstwa domowe muszą wydawać. I myślę, że to też jest ważny obszar, z którym rząd się powinien zająć i w takim tempie normalnym, bo tutaj mieliśmy też do czynienia z taką bardzo szybką akcją. Senatorowie specjalnie musieli przyjeżdżać, więc widać było, że to było takim rzutem na taśmę. Bardzo dobrze, cieszę się, że, że pan na to tak patrzy. Więc to są te dwa aspekty, które, które uważam, że warto było podkreślić, szczególnie w zakresie cen energii, bo to jest wyzwanie, przed którym stoją polskie rodziny, polskie przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy. To jest w ogóle problem w Unii Europejskiej, ten brak konkurencyjności, który też wskazuje Dragi w swoim raporcie, że ta niekonkurencyjność Unii Europejskiej pcha Unię Europejską do takiej zapaści gospodarczej, co w dobie tych niestabilnych czasów konfliktu, wojny na Ukrainie konfliktu, ale także tego, o czym mówią e, służby estońskie, czyli e, tego, co dzieje się w Narwie i tutaj planów ewentualnych rosyjskich, no powoduje, że warto by było takie mechanizmy stosować, ale ten projekt też daje pewną nadzieję, bo skoro można obniżyć VAT na paliwo, można też obniżyć na energię elektryczną, jak jest w prezydenckim raporcie, chociaż dziwi trochę zachowanie Orlenu, który wczoraj równolegle podniósł ceny hurtowe paliw. Tym samym dniu, kiedy ustawa przeszła. To ja tylko, bo chciałbym... Michał wszystko, co mówi pan poseł Selin. Nie ze wszystkim się zgadzam, natomiast... Tak, Włochy, panie pośle, nie obniżyły VAT-u na paliwa, obniżyły wyłącznie akcyzę. Jeśli chodzi o rząd hiszpański, rzeczywiście równolegle działania prowadził i obniżył VAT 10%. My obniżyliśmy do 8%, więc możemy mówić spokojnie i z dumą. mi to wcześniej nie ja o tym e, nie wiem, Tak, w 21 weszło w, te, te, te, te, te, te, w życie ten pakiet, natomiast e, mam wrażenie, że Polska w tej sprawie dla swoich obywateli zrobiła najwięcej. Skoro nie ma sporu przy stole w tej sprawie, to przejdźmy do wizyty premiera, prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Spotkał się Prezydent z premierem Wiktorem Orbanem na trzy tygodnie przed wyborami. Premier Donald Tusk powiedział, że wizyta Karola Nawrockiego na Węgrzech odbyła się wbrew rekomendacjom polskiego rządu i wbrew oczywistym interesom Polski. Sławomir Mazurek. Ja nie wiem, jakie rekomendacje są dla pana premiera po tym, jak spotykał się z opozycyjną Tiszą. E, więc to jest też dobre pytanie, czy tutaj MSZ też miał jakieś rekomendacje. E... No, ale prezydent jednak... E, Gdyby chciał się włączyć w kampanię, to czy nie powinien się spotkać i z y, jednym kandydatem i z drugim, czyli z Peterem Madziarem i z Wiktorem Orbanem, jeśli już musiał się włączać w te, w te kampanię. A pytanie jest takie, dlaczego się włączył ja i, i, się i czego z... dotyczyła ta ja rozmowa. Ja nie zgadzam się z taką tezą, która mówi o tym, że y, to był element kampanii. No, element tego, co zobaczyć od wielu lat... co robił Wiktor Orban, zamieścił od razu zdjęcia. Telewizję Myślę, kontrolowane że wszyscy zamieszczamy przez zdjęcia. Pokazały... Wszyscy zamieszczają zdjęcia. Żyjemy w dobie mediów społecznościowych, więc nie jest to jakiś szczególny argument, który wskazywałby na kampanię wyborczą. Żyjemy w takich czasach, gdzie po prostu informacja jest bardzo dynamiczna i szybka. W tym zakresie trzeba pamiętać, że przecież my od wielu lat uchodzimy dni przyjaźni polsko-węgierskiej i e, można nie zgadzać się i tu jest wyraźnie, zgadzamy się do tego, że się nie zgadzamy z polityką Wiktora Orbana e, wobec e, czy Węgier wobec Rosji, ale kochamy Węgrów, przyjaźnimy się z Węgrami. To no jest i ten dlatego element. polski prezydent spotkał się z, z prezydentem Węgier, a dlaczego spotkał się Też z trzeba, Pani, premierem, są? który jest niżej od niego w tej Też precedencji? Trzeba, trzeba pokazywać pewną alternatywę. Trzeba takiej aktywnej dyplomacji, która wskazuje możliwości, że nie tylko jest gaz czy ropa rosyjska, ale są też możliwości, które daje współpraca z Polską. Polska ma takie rozwiązania i są takie pomysły, żeby też tutaj tą alternatywę Węgrom przedstawić. Więc ta aktywa dyplomacja jest potrzebna. Nikt nie robi żadnego problemu, kiedy Donald Tusk podczas Rady Europejskiej spotyka się i poklepuje się po ramieniu z premierem Orbane, więc ja nie widzę tutaj problemu. Potrzeba aktywnej dyplomacji, potrzebna skutecznej prezydentury na tym to polega. I, i uważam, że nie widzę, nie widzę tej problemu. Trzeba budować relacje, trzeba budować aktywną dyplomację. Pan mówi, że prezydent zachęcał Orbana do tego, żeby nie Węgry nie korzystały z e, energetycznych związków z Rosją, a zachęcił Orbana do tego, żeby. Do alternatywy. Tak, a, a zachęcił Orbana do tego, żeby przestał blokować 2 miliardy złotych dla Polski. Ale oczywiście to blokuje w związku z tym, że Polska przekazała sprzęt wojskowy Ukrainie i. I o tym mówił pan się? rzecznik pana prezydenta. Udało się. No, R rozmowy polegają na tym, że Przekonywa. trzeba je prowadzić, trzeba przekonywać, je, pokazywać alternatywy i to pan prezydent robi w tych rozmowach, więc trzeba rozmawiać. Warto rozmawiać, jak mówił Jan Ja bardzo e, krytycznie oceniam tę wizytę. E, no, czym innym jest rola premiera, który jednak funkcjonuje w, również w europejskiej polityce. Jest e, Przecież e, jesteśmy członkami Europejskiej Partii Ludowej, Donald Tusk to był przewodniczący. To, jest, to, jest, to jest normalne, że, że politycy, parlamentarzyści uczestniczą w, te, w tego typu działaniach i wspierają się wzajemnie, a Peter Madziar to lider, który chce walczyć z prorosyjskim, skorumpowanym, kleptokratycznym rządem Orbana, co do którego mogę przedstawić całą listę zarzutów chociażby Europejskiej Agencji Antykorupcyjnej Olaf, pokazującej jak Orban i jego ludzie wzbogacili się na na swoich rządach. Natomiast czym innym jest udział prezydenta, najwyższego reprezentanta Wierzchnika Sił Zbrojnych, de facto w kampanii Polityka, który nawet nie ukrywa swoich bardzo bliskich, zażyłych związków z Władimirem Putinem. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, takie działanie jest działaniem absolutnie szkodliwym i w mojej ocenie e, nie, znając, nie, nie znajdującym żadnego uzasadnienia, a u mnie wywołuje gigantyczną e, krytykę. E, I Polacy to widzą. I chciałbym to też prezydentowi powiedzieć. Pani redaktor wspomniała o dwóch miliardach, e, na które czeka polska armia. Tak, rzeczywiście Wiktor Orban e, blokuje Europę. E, polska armia e, e, Europejski instrument na rzecz pokoju. Polska także za czasów wpisu przekazywała Ukrainie broń, sprzęt, amunicję. Za to Unia Europejska chciała Polsce te środki zrekompensować, oddać. Viktor Orban blokuje przekazanie tych środków. Więc jest absolutnie osobą, która uderza w polskie bezpieczeństwo. Druga sprawa to 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy. Widzimy, szanowni państwo, co działo się w tym tygodniu. Widzieliśmy, nie, ch nie chcę używać słowa nasze, ale wspólne e, europejskie e, zabytki: Kościół św. Andrzeja, Kościół Bernardynów, e, XVII wiek, nasze znaczy wspólne dziedzictwo, serce bolało i pakać się chciało. Jak widzieliśmy to, jak rosyjskie drony uderzały w te, e, w te zabytki e, wpisane na światową listę dziedzictwa e, e, UNESCO. Ukraina potrzebuje tej pożyczki, Viktor Orban jest blokującym te środki i Ukraina nie może się w sposób adekwatny bronić. I wreszcie współpraca z Putinem. Znaczy to co widzieliśmy i to o czym pisał Washington Post, a później Węgry się przyznały, że nieustannie są uchem donosicielem Putina podczas, w trakcie, na przerwach posiedzeń Rady Europejskiej. Jest to skrajna zdrada Naszych, naszych interesów. I wreszcie torpedowanie unijnej polityki niezależności energetycznej. No, o tym też trzeba wprost mówić. Oni chcą kupować rosyjskie surowce, oni, Słowacja, po to, żeby wspierać gospodarkę wojenną Putina, po to, żeby miała e, Rosja e, drony, żeby uderzać e, w nasze dziedzictwo kulturowe w Prezydent Karol Nawrocki w grudniu odmówił spotkania z Orbanem, bo ten spotkał się z prezydentem Putinem. Rzecznik prezydenta Rafał Leskiewicz mówił, że nie będzie się prezydent spotykał z Putinem, który morduje ludzi. I te, co się stało, że prezydent polski zmienił zdanie? Czy Putin przestał mordować niewinne nie, ja dzieci? Nie zmienił zdania. Nie zmienił zdania pan prezydent. Ale się. pani, pani, się, pani, się pani Dorota. Pani pani tak. Ale pani się Ale chciał, po... trzeba, bo powiedziała, że nie chciał się spotkać z Putinem. Nie, nie chciał się spotkać z Orbanem, który się, z Putinem, spotkał, z Putinem. Z Putinem. który się tak, wcześniej spotkał z Który się wcześniej spotkał z Putinem. Więc, panie ministrze, mówienie, że ta wizyta nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą na Węgrzech, to jest robienie słuchaczy idiotów, bo wszyscy wiemy, że po prostu na Węgrzech jest kulminacyjny punkt yy, kampanii wyborczej. Nie było po tym spotkaniu jakiejś konferencji prasowej, z której byśmy się dowiedzieli, czemu służyły te rozmowy. Co z nich wynika? Były zdjęcia. Były zdjęcia, które Viktor Orban wykorzystuje oczywiście jako element swojej kampanii. No i naprawdę no, to jest dosyć niepoważne mówić, że jest inaczej, bo wiemy, że tak jest i to jest wybór. I to jest wybór pana prezydenta, bo można było wybrać tak, że wizyta byłaby odwołana. Podobno to um, PiS naciskał, żeby ta wizyta jednak teraz się odbyła, bo jest potrzebna Wiktorowi Orbanowi. I to jest wybór wspierania polityka, który działa przeciwko interesom Polski. Bo blokuje to za dość uczynienie z Unii Europejskiej e, dla Polski za pomoc w Ukrainie, bo blokuje pożyczkę dla Ukrainy, która Ukrainie jest potrzebna, a w naszym interesie jest to, żeby Ukraina to wsparcie dostawała. dostawała. No i wreszcie no, współpracuje z Putinem. Przekazuje jego rząd informacje nefralgiczne z Unii Europejskiej Putinowi. I pan prezydent Nawrocki w takim momencie, tuż po tych informacjach, jadąc na spotkanie z premierem Wiktorem Orbanem, pokazuje, że to dla niego nic nie znaczy, że on wybrał. Wybrał, że mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje, on jedzie wspierać Wiktora Orbana. I nie mylmy Polakom oczu, że jest inaczej, bo prezydent Nawrocki mógł w tym momencie podjąć inną decyzję. Jarosław Selin, czy pan się uśmiecha, a w odpowiedź na pytanie, ma czy... Ma podejście pan poseł i pan minister jak my w sprawie Putina i sprawie Orbana. I jest prezydent Karol Nawrocki dostał sugestie od swoich amerykańskich przyjaciół, od administracji Donalda Trumpa, który bardzo sążniście poparł kilkukrotnie Wiktora Orbana, że trzeba tutaj skoń... ruszyć Orbanowi na pomoc, sążniście? bo w sondażach spada, spada poparcie. Galeta, panie Pani redaktor, a skąd ja mam to wiedzieć? Natomiast wiem jedno, że 20 lat Może temu... ...że 20 lat temu ustaliliśmy razem z Węgrami, że dzień przyjaźni polsko-węgierskiej będzie 23 marca. I to nie jest nasza wina, że akurat w tym czasie, w tym roku, chwilę potem są wybory, bardzo ważne, rzeczywiście wybory parlamentarne na Węgrzech. Przyjaźń polsko-węgierską trzeba celebrować, trzeba w tym uczestniczyć, ponieważ to jest jeden z najsympatyczniejszych narodów z punktu widzenia Polaków i vice versa. Węgrzy tak samo mówią o Polakach. Po drugie, Węgry, choćby się nie wiem jakiego czarnego luda z, z, tego, z tego lidera tego państwa robili, są naszym sojusznikiem w NATO, i w Unii Europejskiej. Przecież one nie są poza NATO tak są i poza Unią Europejską. One są. I prowadzą... Ale są dzisiaj Węgry problemem Unii Europejskiej. Ośle, czy są dzisiaj Węgry problemem Unii Europejskiej? I prowadzą. I prowadzą problemem, w Europejskiej, czy? problemem w Unii Europejskiej jest dominacja oligarchii lewicowo-liberalnej, która tę Unię rozsadza od wewnątrz i ją rozbija. Węgry pod tym względem, również Węgry Orbana są siłą zdroworozsądkową, która chce te szaleństwa ideologiczne lewicowo-liberalne dominujące dzisiaj w Unii Europejskiej zatrzymać i, w, i pod tym względem są te, te intencje są nam bliskie. Natomiast totalnie różnimy się z Orbanem w sprawie oceny i polityki związanej z wojną rosyjsko-ukraińską. Tutaj jest sytuacja zero-jedynkowa. Wiadomo, kto jest agresorem, wiadomo, kto jest ofiarą, wiadomo w związku z tym, komu trzeba pomagać, a kogo trzeba zwalczać. I tu tej polityki węgierskiej nie rozumiemy i mówimy o tym jasno. Ale I prezydent taką i politykę? I prezydent nie, nie wspieramy. Pan, ja. wspieramy. Panie pośle, mam pytanie. Jeżeli, czy pan nie miał poczucie, jeżeli, czy pani Ale zaraz ja muszę zareagować na, ja na zarzut pani poseł ale ja ja pana chcę za Jeżeli to za prezydent Polski przy prezydencie Węgier mówi, że rozumiemy, że się, że się w pewnych sprawach nie rozumiemy, to mówił wyraźnie, że chodzi o zbrodniarza Putina, o agresję Rosji i tu mamy kompletnie odmienną politykę od Węgrów, ale to nie znaczy, że z Węgrami na ten temat nie należy rozmawiać. Tak jak Tusk powinien był rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi z Niemiec, na przykład z Merkel, przez lata całe, że nie wolno, robić resetów z Rosją, nie wolno Rosji wpuszczać na salony, nie wolno udawać, że się Rosja zdemokratyzuje poprzez współpracę gospodarczą, bo to jest naiwność. A Tusk tego nie robił. A wręcz przeciwnie, uwiarygadniał e, e, politykę niemiecką, robiąc, robiąc reset z Rosją, bo jeżeli Europa widziała, że nawet Polacy, którzy lepiej, to zaczął reset z Rosją, którzy, którzy lepiej Rosję rozumieją, że Polacy, którzy Obama. lepiej Rosję rozumieją niż inne narody europejskie, robią reset z Rosją, to znaczy, że, tą, że z tą Rosją jest wszystko w porządku. Pani posłanko, ale ja zadaję pytania. Panie posłanko, nie, po pan nie miał pan poczucia smaku, kiedy Orban, tuż po spotkaniu z polskim prezydentem, powiedział, że Ukraińcy są terrorystami? Mam. Oczywiście, że mam. I, podjęty, i mówię i mówię jeszcze raz, że w tej sprawie my się z e, Orbanem konkretnie, z tym politykiem totalnie różnimy. I na pewno Karol Nawrocki też o tym mówił, że lepiej odejść od tych surowców rosyjskich, e, przestań blokować te pieniądze i dla Polski, i dla Ukrainy, bo Polacy zagłosowali też w Europarlamencie za tymi pieniędzmi. No i co e, a Nie wiadomo, no wie Pani, no, bo praca polityczna polega na tym, że się czasami latami rozmawia, żeby kogoś do czegoś przekonać, tak? No ma Pan a, no, ma, zadanie. Wasz, ramach, wasz jest, ale minister jeszcze jedna spraw rzecz. zagranicznych Jacek Czaputowicz ale powiedział, że ta vista nie była w interesie ale Polski jeszcze, i że nie jest co więcej w interesie ale, Polski, żeby Orban wygrał wybory. Ale wyborach. jeszcze jedna rzecz, I, która jest ważna jeśli chodzi o relacje polsko-węgierskie to jest po prostu siła naszego regionu. Mamy V4, uważ, e, e, Europa Środkowa powinna być podmiotowa politycznie w, e, w Unii Europejskiej, a ta Europa Środkowa to nie, Węgry, to nie są, to nie są Słowacji, inne kraje niż nie Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Jacek, które no ja z, ja z takim i zainteresowaniem i pewnym podziwem e, słucham, jak panowie, pan minister, pan, e, pan poseł, e, próbują wytłumaczyć rzecz, której się nie da wytłumaczyć. E, tę wizytę e, na, e, prezydenta Nawrockiego e, u o, Wiktora Orbana. Nic się nie zmieniło w stosunku do listopada ubiegłego roku, kiedy Odmówił prezydent Nawrocki wizyty w stosunkach między Polską a Węgrami i Węgrami a Rosją. Mało tego, dowiedzieliśmy się więcej, jak kolaboruje rząd Węgier z rządem rosyjskim. Minister Spraw Zagranicznych Węgier donosi Ławrowowi, co się dzieje na szczytach Unii Europejskiej. Więc jeżeli się zmieniło, to się zmieniło jeszcze na niekoniecznie.